16 tygodnia 2015 roku na Winowiki Radio. Oczywiście przed mikrofonem Borys Kozielski, jest ze mną również Marek Mazurkiewicz w studiu i zapraszamy. Za oknem y, mamy już wiosnę w pełni, ale trochę chłodno jest, a mimo to y, na ulicach masa ludzi. Tak, y, wiosnę mamy, wiosna się y, tym objawia, że ludzie wychodzą na ulicę, to jest przerażające trochę. A może nam się uda jeszcze usłyszeć tych ludzi, którzy tutaj już tak... Już ciszę muzykę. O, trochę jeszcze słychać. Do, za naszym oknem przy Łazienkowskiej 7 w Młodzieżowym Domu Kultury mamy studio. Okno mamy otwarte i jeszcze przed, przed chwilą jeszcze tak no, to trwało z 15 czy 20 minut przemarsz e, demonstrantów spod Torwaru, gdzie najczęściej przyjeżdżają samochody z całej Polski. No i, posz... i demonstranci idą w kierunku Sejmu, więc dokładnie ulicą Łazienkowską, potem Myśliwiecką do góry no i tam się chyba gromadzą przed Urzędem Rady Ministrów albo trafiają pod Sejm. To zależy od tego, co, jaki jest ich cel. Tutaj widziałem flagi Związku Nauczycielstwa Polskiego, przede wszystkim chyba. OPZZ to widzieliśmy w centrum. Tutaj też chyba byli? Tutaj też było OPZZ, tak. No z całego kraju zjeżdżają demonstranci. Tak nawet trudno powiedzieć, bo tak jak mówiłeś, flagi są, ale nie za bardzo wiadomo o co, o co chodzi. Na flagach jest tylko kto protestuje, a nie jest napisane w jakiej sprawie. Widziałem jeden malutki transparent, w którym ktoś żądał zaprzestania łamania praw przez samorząd. No właśnie, ale my byliśmy dzisiaj wcześniej około 11 na innej demonstracji, na demonstracji Stop TTIP i CETA, chyba, bo to się łączy. Dostaliśmy tutaj gazetę. Jest kilka zdjęć, zresztą zdjęcie, które dzisiaj będzie ilustrować nowiny, to właśnie będzie zdjęcie z tej demonstracji z koniem trojańskim na ulicy Świętokrzyskiej przy Jasnej. Jest siedziba Delegatury Unii Europejskiej. No i tam właśnie pod tą delegaturą była demonstracja która protestuje przeciwko nowym regulacjom pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską. Tak, umowa o wolnym handlu, to się nazywa tak no brzmi zwykle, dobrze. brzmi cudownie dla mnie. Brzmi, brzmi dobrze i cudownie, wolny handel pomiędzy Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi, wszystko by pasowało, prawda? No, ale jest dużo głosów przeciwnych. Kilkanaście organizacji się podpisało w proteście przeciwko tym regulacjom, no to brzmi dobrze, ale to nie jest wszystko co, byś, co, tam, co tam jest. No tam nie wiadomo, co jest. Nie wiadomo, co jest. I bo to, jest to jest największy problem. Bo to jest utajniona w ogóle ta umowa. Yy, I tak yy, wiemy tylko niektóre rzeczy, a te rzeczy, które wiemy, to są dosyć niepokojące. To znaczy oprócz tego, że to jest umowa handlowa pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską, co wygląda całkiem fajnie i przyzwoicie, wiemy również, że ma ona yy, łączyć prawa handlowe pomiędzy Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi i wyrównać je jak gdyby, to znaczy no i teraz jest problem właśnie do, do, do czego wyrównać, czy wyrównać do tego co jest w Stanach, czy do, do tego co jest w Unii Europejskiej. No właśnie, ja niestety podejrzewam, że wbrew temu co tutaj dzisiaj protestujący mieli na hasłach, będzie to raczej ograniczanie praw niż ich zwiększanie ze względu na to, że wątpię, żeby ktoś się zgodził z obydwu stron, żeby te ich prawa właśnie liberalizować niestety. No ale hasła, które widzieliśmy tam podczas tej demonstracji, będzie można sobie obejrzeć na zdjęciach. Być może filmik z tego zrobię, bo tam kilka ujęć nagrałem, także może wrzucimy na stronę Wikiradia, na Facebooku na przykład, albo na YouTube'a. Na YouTube'a YouTube myślę. Taki zmontowany filmik. Będzie można sobie zobaczyć te wszystkie hasła. No to to były w większości takie, powiedziałbym, socjalistyczne, antykapitalistyczne hasła. Dostałem ulotkę Warszawskiej Federacji Anarchistycznej i oni tu piszą, że nie podoba im się, że będzie prywatyzacja usług publicznych, zniesienie praw pracowniczych, czy opatentowanie nauki i kultury. Mhm. Yy, powiem tak. Mam poważne wątpliwości co do patentowania nauki kultury, yy, ale już yy, yy, większa wolność w yy, umowach yy, bardzo by mi się podobała, ale to jest pewnie kwestia konkretów, które tam są zapisane. No właśnie, a gazeta taka dosyć duża, Zielone Wiadomości, numer 22, a to jednak jest gazeta, która się ukazuje, chyba niezależnie od tej. Demonstracji. Zielonych tam widziałem, więc to może zieloni Aha. wydają. E, no, jest tutaj 10 powodów, dla których sprzeciwiamy się TTIP, czyli porozumieniu o wolnym handlu Unia Europejska-Stany Zjednoczone. Może spróbuję to przeczytać. Pierwszy powód. TTIP jest negocjowany w tajemnicy. No to właśnie o czym mówiliśmy. Dostęp do dokumentów negocjacyjnych uzyskali jedynie przedstawiciele korporacji, w przeciwieństwie do przedstawicieli państw i strony społecznej. Ani NGO, czyli organizacje pozarządowe, ani Parlament Europejski, ani rządy nie mają do niej wglądu. To wydaje mi się mocno podejrzana informacja, żeby rządy nie miały wglądu do tych negocjacji. No, jedyne tutaj rozsądne jakieś wytłumaczenie widzę w tym, że oni chcą najpierw coś wynegocjować, a dopiero potem przedstawić to, co wynegocjują. Rządom, no ale... Dziwne, dziwne. No, dziwne, podejrzane. Dziwne, bo to już na tym poziomie powinny być jakieś konsultacje prowadzone, chyba wydaje się, prawda? Ale... Od konsultacji powinno się zaczynać takie rzeczy. No, mamy doświadczenia złe już z takimi, tak jak Akta było takim, tak. takim doświadczeniem, że coś nas nagle zaskoczyło, że jednak nie było to wcześniej konsultowane. Teraz już widać wrażliwość ludzka, E, troszeczkę rośnie i, i, i jest wyższa. Drugi powód. TTIP nie jest porozumieniem handlowym. No, to by, to by dużo tłumaczyło, dlaczego to jest, bo mówi nam się, że jest porozumieniem handlowym. Usuwając bariery pozataryfowe i harmonizując normy, TTIP ciągnie w dół standardy i zasady bezpieczeństwa, takie jak wymagania ekologiczne i sanitarne, żywność, dobrej jakości czy bariery dla szkodliwych substancji. No taki argument... No. To jest argument wynikający z tego, że substancje dopuszczane do spożycia w Europie i w Unii są różne. To są mm -hmm, różne listy. Mm -hmm, no na pewno. Y I że w dół to ciągnie, czyli nie, nie podwyższa jakość, tylko obniża. No podejrzewam, że oni mają właśnie tu na myśli, że y obawiają się, że więcej substancji będzie dozwolonych do użytku w wyniku tego porozumienia. Mm -hmm. Trzeci argument. TTIP jest atakiem korporacji na budżety publiczne. Mechanizm rozstrzygania sporów inwestor-państwo przez prywatne sądy arbitrażowe daje wielkim korporacjom możliwość wyciągania ogromnych kwot z budżetów państw, tworząc bariery dla ustawodawstwa sprzyjającego obywatelom. Akurat to, to o czym tu mowa, przedstawione w trochę inny sposób, mianowicie to, że spór między państwem a organizacją jakąś firmą, ma się odbywać nie w sądzie państwowym, tylko w sądzie niezależnym od państwa, wydaje się pomysłem ciekawym, bo to jest jednak trochę coś nie tak, jeżeli państwowy sąd rozsądza spór między państwem, a czy firmą, czy obywatelem. Tutaj są jednak pewne wątpliwości. Mhm. TTIP to groźba dla naszej gospodarki. No to tak ogólnie dosyć sformułowane, ale wczytajmy się... W szczegóły Wzrost importu produktów z USA na rynek unijny oznacza wyższe niż dotąd wydatki na towary amerykańskie kosztem towarów z krajów Unii Europejskiej. Polskie firmy nie wytrzymają konkurencji, a dobije je otwarcie zamówień publicznych dla firm amerykańskich. No to już takie mocno kontrowersyjne powiedzmy. No ktoś jest widać zwolennikiem protekcjonizmu, co no... Wydaje mi się, że nie ma na to powszechnej zgody, żeby ograniczać, żeby protekcjonizm stosować. No, z drugiej strony korporacje mają olbrzymią siłę i to prawda jest, że, że po prostu narzucają swoje, swoje modele i swój, swój towar, prawda? I, I trudno wygrać z taką dużą korporacją. TTIP zniszczy nasz model rolnictwa. Hmm. Już przelecę do końca, tylko to jest piąty punkt. Szósty TTIP to prywatyzacja usług publicznych. No i tutaj chyba to byłoby dobrze. Byłoby, myślę, bardzo dobrze. No, tak dużo jest pytań, właśnie i, i trudno się tutaj odnieść do, do, do, tego, do tego protestu, nawet. Siódmy, siódmy argument, siódmy powód. TTIP zagrozi zatrudnieniu i płacom. Każda zmiana grozi chyba zatrudnieniu i płacom, tak mi się wydaje, w zmianach. Też mi się tak wydaje. Prawie, czy połączenie rynków, czy takie rzeczy zawsze grożą. No. Można traktować jako zagrożenie, można traktować jako możliwości nowe, które powstaną w ten no sposób. No to jest taki argument, który o niczym nie mówi. TTIP wprowadzi GMO i toksyczne substancje. To jest ósmy punkt. No to ja substancji toksycznych bym nie chciał. <laughs> Dziewiąty punkt TTIP to atak na wolność i demokrację. No ciekawe dlaczego, tutaj przeczytam rozszerzenie. Rada Współpracy Regulacyjnej złożona z biznesu będzie cenzurowała regularnie regulacje do, y, chroniące obywateli i środowisko. Akta wróci tylnymi drzwiami. Dane osobowe przestaną być chronione według europejskich standardów. To znaczy zostaną, to, amerykański będą. Nie wiem, jakie są amerykańskie standardy, standardy ochrony danych Może osobowych. Może nowe jakieś będą wypracowane. Dużo znaków zapytania mamy tutaj. Dziesiąty punkt. TTIP dla Polski jest jak nafta dla Meksyku. Analogiczna umowa, to nafta to jest umowa, która była podpisana pomiędzy USA z Kanadą i Meksykiem. Doprowadziła w Meksyku do likwidacji dwóch milionów miejsc pracy z branży, w branży rolniczej, wzrost nierówności i degradacji praw pracowniczych. No, trochę niejasne to jest wszystko, wydaje mi się, takie, nie, nie ma takich stuprocentowych argumentów. Mamy artykuł na wiki na ten temat, niestety nie do końca jest użytłowiony, chociaż tutaj jest stwierdzenie, negocjacje objęte są tajemnicą, to się zgadza, ale aby uspokoić opinię publiczną, Komisja Europejska latem 2014 opublikowała wybrane materiały informacyjne i komentarze oraz obszerne materiały promocyjno-propagandowe, które jednak nie obejmują treści negocjowanych zapisów. I to jest akurat informacja uźródłowiona mhm. to linka koniecznie musimy dodać w notatkach do naszej audycji. Tak, Na tak. stronie nowiny.podcasty.info można znaleźć notatki, także zapraszamy. Na razie tak, a potem się to jakoś poprawi. Są tutaj linki już do relacji, znaczy do... Nie to do tego, gdzie można się podpisać przeciwko właśnie TTIP. Wspólne stanowisko Europejskich Organizacji Społeczeństwa Obywatelskiego ostrzegające przed traktatem o wolnym handlu TTIP. To też można więcej doczytać na ten temat. My czytaliśmy tylko to, co udało nam się na miejscu zdobyć. Co drugi... No tak, to już następny temat. To ch chyba już na ten temat na razie wyczerpaliśmy. Czy coś jeszcze masz tam w tym artykule? Nie, Wikipedzie? myślę, że to na razie nam wystarczy. Artykuł pewnie zapraszamy do przeczytania, do poprawienia, bo jest na przykład rozdział GMO, znaczy sekcja, ale jest całkowicie bez źródeł, więc no, skoro taka wątpliwa właśnie, sprawa. Tak, no. to znaczy w Wikipedii jest coś napisane, tak, tylko nie wiadomo na jakiej podstawie. No, czyli nie ma źródła, czyli to taka niepewna informacja jest raczej... Jest no, co no, prawda w artykule kilkunastopunktowa bibliografia, ale zaledwie 7 przypisów, więc ciężko tutaj na tej mm -hmm. podstawie jakieś wnioski wyciągać. No, myślę, że to się będzie dynamicznie rozwijać teraz szybko, dosyć zobaczymy nowe, nowe treści w, tej, w tym haśle. Druga rzecz, to właśnie to, o czym już mówiłem, co drugi internauta w Polsce zagląda do Wikipedii. I to ciekawe, bo to jest artykuł z media2.pl, Łukasz Szewczyk go napisał, link oczywiście jest w notatkach do audycji, proszę sobie kliknąć i zobaczyć, jest infografika bardzo ciekawa. No co ciekawe, właśnie w Polsce... Bo Wikipedia cieszy się dość dużą popularnością Jestem w stosunku dziwiony, do innych krajów. Jestem zdziwiony, że zaledwie co drugi. To znaczy mam wrażenie, że wszyscy korzystają z wiki. Ale e, internautów, no bo to są tylko internauci, czyli to też nie całe społeczeństwo. No to, to już w ogóle wydaje mi się wartość zaniżona, ale okej. Okay. No ciekawe, kto nie zagląda w takim razie. Myślę, że ci, którzy tutaj są wypunktowani jako ci, co nie zaglądają, to są ci, którzy twierdzą, że nie zaglądają. Może, może to jest tak, rzeczywiście. No w każdym razie bardzo dużo y, osób w Polsce w porównaniu z innymi krajami przyznaje się do tego, że zagląda do Wikipedii. To z tego taki y, chyba dość prosty wniosek. Jest. Chyba, że to były dane, bo nie widzę, czy to nie są dane na podstawie ruchu, tak? W sensie y, y, niedeklaratywne, tylko faktyczne. Ale tego tu nie widzę. Czy coś przegapiłem może? Um, nie, to nie chodzi o ruch, chyba. Wikipedia stanowi źródło wiedzy dla wielu, wielu internautów. Geminus postanowił sprawdzić, jakim zainteresowaniem cieszyła się ona wśród dorosłych użytkowników w Polsce, Danii, Turcji oraz na Ukrainie i Węgrzech. No to chyba nie może chodzić o ruch, jeżeli jest takie ograniczenie, tak? No bo. Ciężko z ruchu stwierdzić, kto jest dorosły. No tak, ale ta firma to słynie z tego, że robi badania w taki dziwny sposób, to znaczy wchodzisz na jakąś stronę od, od, i zasłania ci tą stronę badanie, które proszą, żeby wypełnić. I kto się wypełnia? No ja nie wypełniam, <śmiech> tylko natychmiast zamykam taką stronę <śmiech> I, i, i może dlatego jest tylko 50%. <śmiech> Bo, bo okazuje się, że taki sposób badania no, nie jest według mnie no, taki, z którego ja bym mógł skorzystać, ja bym chciał po pomóc w ten sposób. No, nie, nie chcę w ten sposób pomagać, bo mi to przeszkadza w oglądaniu treści, których szukam w danym momencie, a nie e, i zasłania te treści. To chyba nie jest dobry pomysł na badanie. Ale Też nie Może, lubię takich może, nachalnych może trudno jest wymyślić inny sposób badania. No, no, ale trzeba chyba wymyślić inny sposób badania. W każdym razie to dobra informacja, myślę, generalnie, że w Polsce jest tak popularna Wikipedia w stosunku do tych porównywanych krajów, przynajmniej. No, jeszcze mamy potencjał w sensie, jeszcze mamy coś do zrobienia, także informacja jest dobra. Konferencja Wikimedia Polska na Facebooku pojawiła się strona zapraszająca na tę konferencję. Link też jest w notatkach. Już wiemy, co mniej więcej będzie i no, kiedy dokładnie już też wiemy. Można już się zapisywać, to już mówimy o tym od kilku tygodni. Zapisywać do udziału, bo musimy wiedzieć po prostu ilu, ile, ile zarezerwować miejsc w hotelu i jakie sale zarezerwować. Miejsce jest bardzo ciekawe. To jest hotel, jak on się nazywa, tutaj zaraz wam powiem, Skan... Skandik w Gdańsku, Podwale Grodzkie 9. Wpłaty, jeżeli ktoś się wybiera, są do 15 maja. To jest myślę ważna informacja w tym momencie. No to momencie. Jeszcze, jeszcze dużo czasu jest. No jeszcze piardy. dużo czasu, ale warto terminu pilnować. Warto nie przegapić, tak. Dopisać się można na stronie, która też jest w notatkach podana. Oczywiście, zapraszamy. Program jest jeszcze nieustalony, ale już jest zgłoszonych dużo propozycji, wykładów. No i też y, dyskutujemy cały czas nad tym, czy, y, czy nie powinno być takich dwóch równoległych sesji dla zainteresowanych rozwojem Wikipedii Polskiego GDJ-u, czyli no, tych badań i... Badań w sensie, i rozwój, że grupy badań i rozwój. W sensie, że konferencja byłaby podzielona, tak. Wydaje mi się, to znaczy, osobiście nie lubię takich konferencji, w których są dwie sale i. równoległe. Tak, nie? i mhm. trzeba e, część e, przegapić, tak. Mhm. No ale zobaczymy, zobaczymy. No bo faktycznie robi nam się tych tematów dużo. Ile tu jest, patrzę, zgłoszonych wykładów? 11. 11 tak, już 11. Tak, ostatni, o którym chyba nie mówiliśmy. Jeszcze jest artykuły dotyczące historii sportu na Pomorzu Zachodnim w polskiej Wikipedii. Wcześniejszy wikipedyści w muzeum, to o tym już chyba wspominaliśmy. Tak, tak, wspominaliśmy, no ale właśnie Szymon Grabarczuk tutaj zgłosił też... Y, chyba artykuł jakiś, znaczy ten wykład, bardziej prezentację niż wykład, tak pamiętam, że było napisane. Mm -hmm. No i właśnie y, on raczej chce, żeby zacząć, ja nie wiem, widzę, że wycofana chyba jest. Y, właśnie Szymonowi zależy na tym, żeby rozmawiać o tym, co w Wikipedii będzie się działo, co możemy zrobić technicznie, jak, jak rozwijać, jak a ją poprawiać od strony y, interfejsu, od strony nowych użytkowników. Natomiast te tematy zgłoszone no, dotyczą tematów Wikipedii, ale nie od tej strony właśnie, nie od tej strony organizacyjnej. Raczej mam wrażenie tak od tej strony na zewnątrz, tak? Jak no, tutaj jak się porozumiewać z zewnętrznymi podmiotami. No więc ciekawe, jak to się w końcu ułoży, na pewno o tym was poinformujemy. Konferencja dziesiąta już odbędzie się od 12 do 14 czerwca 2015 roku. No. Cóż, możemy zaprosić. Każdy, kto chce, może uczestniczyć. Kwo, koszt jest niewysoki, bo chyba 50 zł za. 50 albo 25. Za osobę. Jeszcze tak. w tej chwili chyba nie ma, nie ma kosztów podanych. Są podane już koszty. Co ciekawe, tam są też wyższe koszty. Jak Nad numerem Kontekst spojrzysz, są też podane wyższe kwoty. Dos lek i wyżywienie, 50 zł od osoby ale nie należy się bać tych wyższych kwot czyli tego 369 tak dobrze Tak właśnie co to jest To jest jak ktoś nie będzie uczestniczył w konferencji a chce sobie przyjechać towarzysko Czyli nie będzie na wykładach A to ciekawe Co to Pierwszy jest? raz się coś takiego no pojawiło właśnie. Ale no, okazuje się że te zniżki są tylko dla tych którzy prawda, będą brali udział a to jest dla osoby towarzyszącej No tak te wyższe kwoty są dla osoby towarzyszącej. Chyba, że osoba towarzysząca też jest wikipedystą i też będzie się y, przysłuchiwać wykładom. Aha, czyli minimum y, trzeba być obecnym na co najmniej połowie wykładów i warsztatów, tak. żeby móc skorzystać z tej niskiej y, kwoty y, za nocleg i za wyżywienie. Same wyż samo wyżywienie bez noclegu wymaga potwierdzenia w formie donacji w wysokości minimum 25 zł od osoby. Także jeśli ktoś ma gdzie mieszkać w Gdańsku, no to wystarczy, że 25 zł i będzie miał wyżywienie oraz imprezy towarzyszące. No ale jeśli, jeśli ma, oprócz tego, że ma gdzie spać, to ma jeszcze co jeść, no to w ogóle za darmo może uczestniczyć w konferencji. Oczywiście wstęp jest Także zapraszamy. Tutaj w notatkach jest numer konta. Darowizna na konferencję Wikimedia Polska 2015 wpisuje się w, w, w tytule przelewu. I nowość przez PayPal: można teraz zapłacić też. Tak, to bardzo, bardzo optymistyczna informacja. paypal wikimedia.pl Łatwy adres i łatwo się płaci w ten sposób e, te, to dofinansowanie. Nie wiem, czy nie skorzystam z tej formy właśnie, bo jest łatwa dosyć, rzeczywiście. To kolejny temat y, y, to właśnie konferencja Wikimedia Polska, która odbędzie się od 12 do 14 czerwca w tym roku w Gdańsku. I następny temat to kronika z Stowarzyszenia Wikimedia Polska, ale tak chyba nic nie znaleźliśmy tutaj, o czym już byśmy nie mówili tydzień temu. Kronika będzie jutro. Nowa, więc jutro no zapraszamy, zapraszamy do zajrzenia. Do zajrzenia na stronę Kroniki, tutaj link w notatkach jak zwykle w, do, do naszej audycji, a to zestawienie jest sporządzane właśnie w niedzielę, czy w sobotę wieczorem właściwie. Pewnie różnie, tak? Może w sobotę, a w niedzielę, w każdym razie po naszej audycji już. I prawdopodobnie w przyszłym tygodniu coś na ten temat też wykorzystamy. No być może, być może coś, co przegapiliśmy i zawsze zaglądamy do Kroniki, żeby sprawdzić, czy, czy o wszystkim powiedzieliśmy. Kolejna rzecz to konkurs Wiki lubi przyrodę. Ja to tak troszeczkę traktowałem ten konkurs, że a, to jeszcze dużo czasu, a okazuje się, że to wcale nie. No właśnie jakoś wyjątkowo wcześnie. 1. 31. maja 2015, nadsyłanie zdjęć. No więc właśnie już trzeba właściwie o tym dosyć szeroko informować, bo Wiki lubi zabytki, był dopiero we wrześniu i wydawałoby się, że, że ten konkurs Wiki lubi przyrodę no też będzie po wakacjach, no bo, bo wtedy najwięcej zdjęć się robi na wakacjach i, i najwięcej można załadować do commons. No więc y, warto już się szykować do załadowywania zdjęć w dniach od 1 do 31 maja, bo zrobić można wcześniej, natomiast chodzi o to, żeby jeśli ktoś chce wziąć udział w tym konkursie, no to żeby właśnie zdjęcie było załadowane pomiędzy 1 a 31 maja. To jest część międzynarodowej inicjatywy Wiki Loves Earth. Po raz pierwszy konkurs o tej tematyce odbył się w 2012 roku na Ukrainie. A w zeszłym roku już odbyło się 15 konkursów na czterech kontynentach w Europie, Azji, Afryce oraz Ameryce. 3000 osób spośród całego świata przesłało ponad 70 tysięcy zdjęć. Jak wziąć udział? Może najpierw powiemy o tym, jakie są nagrody, bo to tak motywujące jest dosyć. Najlepsza pojedyncza fotografia. Tylko nie wiem, czy w konkursie naszym polskim, czy w konkursie... Wydaje mi się, że te tutaj wartości są przyznawane no, przez Wikimedia złotówka. Polska, czyli w złotówkach poza tym, czyli to są za w konkursie. Edycję, tak. Mhm. Mm Pierwsza nagroda 3000 zł, najlepsza pojedyncza fotografia, taka kategoria. Druga nagroda 1500 zł i trzecia nagroda 750 zł. No i jeszcze jest druga kategoria, najlepsza fotografia w każdej z czterech kategorii tematycznych. Te kategorie to są szeroki plan obszaru chronionego, charakterystyczne obiekty wodne, charakterystyczne obiekty skalne, Zarejestrowane pomniki przyrody. I nagrody w każdej z tych kategorii wynoszą: pierwsza 1000 zł, druga 750 zł, trzecia 500 zł. Jest o co walczyć, bo oprócz tego, że no, nagrody są, no to wzbogaci nam się bardzo Wikimedia Commons czyli repozytorium, takie miejsce z plikami, który, z których każdy może potem skorzystać. I to jest no, wartość, której nie da się przecenić, bo to na zawsze trafia do, do możliwości korzystania z, te, z tego repozytorium. No ale to nie takie łatwe jest, bo to nie chodzi o zdjęcia przyrody. Tylko... Po prostu, tylko chodzi o formę ochrony przyrody, tak. Tak, e... i chodzi o specjalne miejsca w dodatku. To nie można sobie w przyrody, na przykład, nie wiem, w kałuży fotografować w mieście. W mieście, to znaczy w Warsz no w właśnie. obszarze Warszawy są y, y, terenowe formy ochrony przyrody, czyli można w mieście też zrobić, myślę, ciekawe zdjęcie. No, ale trzeba by było spojrzeć na mapkę, która jest zrobiona y, w OpenStreetMap z obszarami, które właśnie jak gdyby w ogóle mogą wziąć udział w konkursie. Okazało się, że ja już jedno takie zdjęcie zrobiłem, Wysłałeś? A, będąc w Chobienicach. No nie mogłem Aha. wysłać, no bo ale dopiero maja. Ale w sensie mogłeś maja. wysłać wcześniej A, nie, do Wikimedia. Nie, nie Trzymasz? Tak, trzymam. <laughs> Już chciałem wysłać, ale patrzę, że od 1 maja można wysłać w tym konkursie. No to czemu nie? Mhm. To trzeba poczekać. Jak byłem w Chobienicach, no to właśnie tam zachód słońca sfotografowałem, bardzo ładny. Ale myślę, że zachód słońca się nie zakwalifikuje. No, ale tego to jest punktuś. jezioro jednocześnie. Ale to jest... to jest chronione jezioro? Tak, właśnie o to chodzi. Okay. No więc właśnie o tym mieliśmy powiedzieć, że to muszą być zdjęcia przedstawiające tereny, obiekty objęte jedną z poniższych form ochrony. Obszar Natura 2000, park krajobrazowy, zespół przyrodniczo-krajobrazowy albo pomnik przyrody. No i właśnie ta mapka tutaj nam bardzo pomaga. Mi bardzo pomogła, bo właśnie zajrzałem sobie na to jezioro bąszyńskie. I, i zobaczyłem, że ono właśnie jest objęte. Nie wiem, którym z tych, bo to nie jest opisane niestety. Podejrzewam, że to będzie w artykule. Jezioro jakie mówisz? E, z, już ci mówię, a tutaj powiększymy to. Nie chcę się pomylić teraz, czy to jest, jest bąszyńskie, jezioro, czy... Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry, to się nazywa, a jezioro Zbąszyńskie. Błędne, błędo. Dziwna nazwa. Dziwna nazwa. Na nie znajdowa... Jezioro Zbąszyńskie. Tak o, jest, jest, jest. No i tutaj właśnie jest zaznaczony na fioletowo ten obszar cały. Właśnie tego jeziora, i zastanawiam się, czy to nie, nie ma legendy. Tutaj nie znalazłem legendy żadnych do tych kolorów, bo są już żółte obszary, niebieskie, czerwone, ale legendy nie znalazłem. Może gdzieś tutaj jest, nie, no nie ma właśnie, tylko obszary są, że można zobaczyć albo nie. No ale to pewnie jeszcze jest w trakcie tworzenia, a może, no może ja nie znalazłem po prostu. Mamy artykuł, są. ale jeziora z Bąszyńskie, czyli ich jest kilka. Być może. Mhm. No w każdym razie zobaczymy, no najwyżej komisja odrzuci, jak uzna, że to się nie nadaje. Biedna komisja. Biedna komisja, ale taka, taka jej rola. <śmiech> No więc konkurs, któremu warto się przyjrzeć i wziąć udział nie tylko ze względu na nagrody, ale też ze względu na to, żeby wzbogacić właśnie Wikimedia Commons, a potem czerpać z Wikimedia Commons. Te zdjęcia, które zostaną nagrodzone, no, są dosyć wysokiej jakości i prezentują dobrą, naprawdę wysoką wartość. Tak, przy okazji mamy też wydrukowane z zabytki z poprzednich konkursów i też zachęcamy, można się zgłosić i wystawić u siebie... Nasze wydruki. Tak, wystawa jest y, prawie spakowana, gotowa do wysyłki. Właściwie w każdej chwili może być. Możemy wysłać ją, jeśli ktoś ma w jaki sposób ją wystawić. To takie płyty PCV wielkości mniej więcej b, formatu B1. Y, gdyby ktoś znalazł miejsce dla prezentacji y, konferencji, znaczy wyników y, konkursów Wiki lubi zabytki, jest 40-41 chyba tych zdjęć tutaj, albo 40. Nie pamiętam, ale jest ich sporo, także jak ktoś ma dużą ścianę, to można ją podejrzewam całą zawiesić. No w jakimś domu kultury, gdzieś na jakimś holu mhm. reprezentacyjnym. E, prosimy o zgłoszenie do nas w takim razie. Bo my dalej pokierujemy, gdzie to trzeba się zgłosić i gdzie trzeba zapisać. No dobrze, to jeszcze jeden temat mamy do omówienia, to jest Baczyński 2015, tak roboczo to nazwałem, ale chodzi oczywiście o projekt, który ma trzy części, projekt pod nazwą aktorskie interpretacje Baczyńskiego. Część pierwsza, twórczość wojenna, właśnie została zakończona, pliki zostały umieszczone w Wikimedia Commons, w kategorii Krzysztof Kamil Baczyński i w kilku innych kategoriach. No, a w linku dziś, w dzisiejszych notatkach można znaleźć galerię, którą ja utworzyłem po to, żeby te wszystkie pliki w jednym miejscu się wyświetlały. Można już ich posłuchać w naszym strumieniu? Możemy teraz włączyć, jeśli mamy ochotę na coś, ale. No nie wiem, czy tak poezję można tak znienacka prezentować w audycji. Trzeba wczuć w klimat, mówisz? Tak, to jest trudna poezja. Twórczość wojenna Baczyńskiego, jeśli ktoś pamięta ze szkoły średniej, no to to nie jest, to nie jest rzecz łatwa trzeba się wczytać, trzeba mieć na to czas i spokój, żeby ją przemyśleć i zastanowić się. A interpretacje, które przedstawili tutaj Adrian Wiśniewski, Gabriela Oberbek i Kamil Dominiak, myślę, że są, że mogą dużo podpowiedzieć i dużo dać do myślenia podczas czytania. Najlepiej czytać jednak znaczy słuchać tych nagrań z tekstem przed sobą, mhm. co wkrótce mhm. będzie możliwe, bo do, do wiki źródeł też trafią wszystkie te teksty oczywiście. Jeszcze je, wszystkich ich nie ma. No i y, też wspólnie z y, Fundacją Nowoczesna Polska z Wolnymi Lekturami zamierzamy zrobić jakąś wspólną akcję w Koalicji Otwartej Edukacji y, y, i też namówić do współpracy np. Muzeum Powstania Warszawskiego, żeby Coś wspólnie zrobić w czasie rocznicowych obchodów w kolejnej rocznicy powstania warszawskiego przez 63 dni od 1 sierpnia 2015 roku. No, ale to jest przed nami. Pierwsza część tego projektu właśnie została zamknięta. Jeszcze druga część i trzecia, bo on się składa z trzech części. Druga część to będą poezje miłosne. Baczyńskiego. Myślę, że troszkę odetchną aktorzy przy tym, bo, bo to jest już inny, inny ciężar gatunkowy. I na koniec trzecia część to są opowiadania ale to już prawdopodobnie we wrześniu będziemy dopiero je nagrywać. Tego roku? Tak, troszeczkę to się wydłuża, bo, bo jednak jest to więcej pracy niż myśleliśmy. Tam myśleliśmy, że to łatwo i szybko pójdzie, natomiast no, dużo było pracy nad interpretacją, nad zastanawianiem się, a co tutaj ten poeta miał na myśli. Często mieliśmy pustkę przez długi czas i dopiero po, po kilku dniach przychodziło nam do głowy, że, że to jest na pewno to I, i ta interpretacja dzięki temu mogła być naprawdę taka głębsza, a nie tylko takie lektorskie przeczytanie tekstu, bo to zawsze można szybko zrobić i, i bez zastanawiania się po prostu przeczytać tekst. A tutaj chodzi o to, żeby jednak każdy z tych aktorów no, miał swoje przemyślenia na temat tego, co czytał i to nie było takie oczywiste, jak oni to czytają. Także warto posłuchać, ale proszę mieć na to czas, to znaczy nie, nie można sobie tak teraz włączyć i, i posłuchać w trakcie jazdy autobusem na przykład, chociaż nie wiem, może to też jest dobry pomysł, jeśli mamy czas na to akurat w autobusie. No właśnie tą galerię przygotowałem tak, żeby można było ją łatwo y, otworzyć w komórce w smartfonie. I łatwo odtworzyć, bo jest jeden pod drugim. Natomiast galeria, którą tutaj nam proponuje commons, no, taka standardowa, no to po prostu wyświetla jakieś kafelki, jeden obok drugiego. I to, I to na tak... komórkach chyba niezbyt dobrze działa. No i, no i tak. No, poza tym tutaj widać tylko taki pasek nam jest potrzebny do odtwarzania dźwięku. No Natomiast tak, standard... standardowo to jest kwadracik. Bo to jest przewidziane dla grafik, tak? No Komuś jeszcze sobie z dźwiękiem nie do końca radzi. No mam nadzieję, że już w, now w nowszych wersjach właśnie tutaj tego, tego, co powstaje, to już będzie uwzględnione również oddzielny pomysł na, na audio, żeby prezentować je troszkę w inny sposób. No to chyba już dobiegliśmy do końca z naszą audycją. 36 minuta, także nie jest. Mamy jeszcze trochę czasu. Może jeszcze coś mamy opowiedzieć. Dzisiaj więcej gości nie mamy. Wojtek e, powiedział, że nie, nie da rady dzisiaj. Nikt inny się nie zgłosił. Może ja za późno pytam rzeczywiście, bo Wojtek mówił, żeby tak wcześniej mm -hmm. pytać. Możemy ewentualnie zaprosić ludzi, żeby proponowali, co potem nagrywać po Baczyńskim, tak? Bo prawdopodobnie. A, oczywiście. Znaczy, mamy, już jeszcze... mamy już parę planów. Mm -hmm. Z Wiki źródłami rozmawiamy na ten temat, z Wiki skrybami z tak naprawdę. No i oni mają bardzo ciekawe propozycje. No ale chcemy najpierw skończyć Baczyńskiego, mm -hmm. przynajmniej tą drugą część bo nie wiem, jak będzie z trzecią, czy, czy nam się uda dociągnąć. Teraz też wakacje będą i tak chcemy zdążyć przed wakacjami nagrać większą część tej drugiej części i, i zobaczymy, czy to się uda. Ja spodziewałem się, że to szybciej pójdzie i że łatwiej. No, a wyciągnęło się o jakieś dwa miesiące dłużej wyszło, niż, niż planowaliśmy. także. No, myślę, że do, do, końca lipca, do końca lipca uda nam się już umieścić na commons tą drugą część, ale nie jest powiedziane wcale, że to się uda. No, zobaczymy. To zależy od tego, jak będą zajęci ci aktorzy. Gabrysia mieszka w Krakowie i ona musi dojeżdżać, więc tak hmm. nie jest tak, że... A teraz ma jakieś tam właśnie więcej... Zajęta jest. No, no, ale będziemy sobie z tym radzić. Myślę, że do końca lipca się to uda. Cóż, to chyba wszystko w takim razie. Myślę, że na dzisiaj, na dzisiaj na tym skończymy. Ucichło za oknem. Manifestacja poszła. Poszła. Samochód musiałem daleko zostawić, bo już nas tutaj nie wpuścili. Bali się, że starnujemy <grym> demonstrantów. Dobrze, to cóż, to dziękujemy w takim razie za dzisiejszą audycję i do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia.